Cześć, mam najmniej imię Dorota, jestem alkoholiczką. Um, wiesz, wiesz co, e, przepraszam bardzo, ale tak trochę mi przerywa, e, jak mówisz i nie dosłyszałam, e, jaki jest temat, e, piąty krok czy coś innego. Dziękuję bardzo za zaproszenie Michałowi, którego <śmiech> nie ma dzisiaj na mityngu. E, dziwnie tak, szczerze mówiąc, jak e, jest bez kamerek. Bardzo, bardzo anonimowo. Bo yy, to jest być, anonimowo. Yy, Więc w temacie piątego kroku, yy, no, no, dużo osób mówi, że yy, jak nie wiesz, czemu pijesz, to jak napiszesz czwarty krok, zrobisz piąty, to będziesz wiedział, nie? I, i tak faktycznie. Ja się chyba nie zastanawiałam, dlaczego ja szczególnie piję. Jakoś tak nie, nie miałam takich dylematów. Natomiast długo, długo jakby, już będąc jakby, pracując ze sponsorką, to miałam taki, od czasu do czasu przychodziła mi myśl, co jest chyba częścią też choroby alkoholowej, że od czasu do czasu przychodziła mi myśl, aby na pewno, nie robię z tego problemu zbyt wielki problem. Może nie piłam aż tak strasznie, może wcale nie jestem tą alkoholiczką. I pamiętam, że nawet tam chyba przy trzecim, czwartym kroku powiedziałam to mojej sponsorce, a ona mówi słuchaj, jak nie jesteś pewna, to idź się po prostu i ci pi i zobacz, czy umiesz to kontrolować, czy nie umiesz tego kontrolować, nie? Ale tak jak sobie pomyślałam, jak to wyglądało, jak piłam, to stwierdziłam, że nie, tam już na pewno nie chcę wracać, więc jakby to mi... To, to... To tam na pewno nie chcę już być, nie? To nie, nie, nie, nie, nie. tam na pewno nie. Eee, w tą stronę na pewno nie chcę zmierzać, tam nie chce wracać, więc jakby już wtedy przestałam, nawet jak do czasu do czasu, jakby ta moja choroba tak działa, że od czasu do czasu wraca do mnie ta myśl, czy aby na pewno nie robię z problemu, który jest mały, zbyt duży, to sobie myślę, przecież moje życie tak fajnie wygląda, po co się w ogóle nawet nad tym zastanawiać? Wystarczy, że mam, robię to, co mam robić sugestie ze wspólnoty które zostałam, jest jest jeżeli to co ten ten temat jakoś Eee więc jakby nie, już jakby nie nie mam takich dylematów w głowie. Natomiast faktycznie po piątym kroku jakby ja to tak opisuję, że jak ten konik ma takie klapki na oczach, nie? I idzie tak, idzie, idzie, idzie. Tak po tym piątym kroku, jakby te klapki mi zostały z tych oczu konia zrzucone, i zaczęłam widzieć trochę większą przestrzeń naokoło siebie. Jakby nabrałam. Moje, moje, mo, moje punkty widzenia nabrały perspektyw, przestały być aż takie bardzo ograniczone. E, bo wcześniej. No, Wcześniej jakby widziałam, wszystko się kręciło wokół mnie, nie? Wszystko, jakiekolwiek wydarzenia, cokolwiek ktoś robił, jakby wszystko odbierałam bardzo, bardzo, bardzo personalnie, a po tym piątym kroku jakby nabrałam takiej perspektywy, że no nie wszystko musi mnie dotyczyć, nie? Myśmy z moją sponsor robiły to w ten sposób, że czytałyśmy ten mój czwarty krok i dużo, dużo rozmawiałyśmy o tych sytuacjach. Spędziłyśmy na tym sporo czasu i tak nawet rozmawiałam z innymi osobami, które w, były jakby na podobnym etapie programu realizacji ze sponsorem, tam się wydawało, że jakoś tak, kurde, my się za bardzo rozdrabniamy, że to za długo, ale teraz widzę, że takie porównywanie jest bez sensu, bo no, różni sponsorzy jakby różnie to realizują. Um, nie ma co się za bardzo porównywać, nie? Trzeba po prostu patrzeć, czy to działa, czy to nie działa, nie? I ja widzę, że nie to było po prostu potrzebne, żebym właśnie mogła zobaczyć rzeczy sytuacje inaczej, nie? Teraz szczerze mówiąc, nawet tak, jak zaglądałam sobie do tego czasami do zeszytu mojego czwartego kroku, zupełnie niechcący, to te sytuacje, które tak w tej mojej głowie siedziały i wydawało mi się, że ojej, co się nie wydarzyło, o co ja zrobiłam. Naprawdę teraz widzę, że to nie były takie ważne rzeczy, nie? Tylko przez to, że. To były moje sekrety Ja, one urastały w mojej głowie do jakichś wielkich wydarzeń, nie? Um, ja, tego, ja tych rzeczy już teraz nawet nie pamiętam. To jest takie fajne, że już jakby nie żyję tą przeszłością. Nie, nie pulsuje ona we mnie. Od czasu do czasu, szczerze mówiąc, przypominają mi się, zwłaszcza jak słucham ludzi na mityngach i opowiadają o różnych takich swoich perypetiach w trakcie picia im się przypomina po prostu co czasami robiłam albo no i takie ciary mnie przechodzą, że uuu, że jak dobrze, że ja już nie muszę w ten sposób, nie że już mi to nie grozi, że ja się budzę rano i ja pamiętam, co ja wczoraj robiłam, ja wiem, gdzie ja się obudzę, um, z kim i że jakby, no, nie chcę tego powiedzieć, że mam kontrolę, ale um, no, jakby no jestem najbardziej no, jest. No, ja tak jakby miałam, byłam taki mm, Mr. Jackie, Dr. Hydem, nie pod tym względem, że, że może byłam jakaś agresywna, ale ja stawałam się zupełnie inną osobą po pijaku, tak jakby yy, na bo byłam taką grzeczną dziewczynką, co nie umiała nic powiedzieć i zrobić, wszystkiego się bała i tak zawsze tylko za cudzymi plecami stałam, a jak się napiłam, to po prostu dusza towarzystwa, Wszyst wszy wszystkich znam, wsz wsz wszędzie będę, wszędzie pierwsza, już za, za moimi plecami inni, ja na przodzie. Po prostu, a potem budziłam się rano i, i się bałam, że spotkam te osoby, z którymi wczoraj na przykład się widziałam po pijanemu i byłam no, zupełnie inną osobą. Po prostu ja się zupełnie, zupełnie zmieniałam w inną osobę. Y i jak sobie teraz przypominałam rzeczy, które robiłam, no to to nie byłam ja, nie? I to między innymi też omawiałyśmy w piątym roku z moim sponsor, bo ja miałam do siebie obrzydzenia o wiele sytuacji. Um, no ona do mnie mówi, no ale po trzeźwemu byś to zrobiła. Ja mówię, no nie, no to było no popijanemu, no musisz sobie wybaczyć. Więc jakby to też mi jakby ulżyło, bo mi się wydawało, że jestem taką osobą, nie? Że jakby miałam jakieś takie swoje granice, po trzeźwemu jak chodziłam. Tego nie zrobię, tamtego bym nie zrobiła, a to to w życiu, a potem po prostu się upijałam i robiłam te rzeczy, nie? Dlatego, no, nie za bardzo miałam powody, żeby się szanować, y, lubić. Y, no, a teraz no, nie robię tych rzeczy, no, mam jakieś takie swoje zasady i granice, i tego przestrzegam, nie? Y, y jest, jestem jakby sobą no, jestem sobą, nie? Jestem sobą i, i mogę siebie lubić i mogę siebie szanować. A, a ten rozdział, kiedy kiedy piłam, jakby został zamknięty i już jakby do tego nie wracam i no ja mówię, od czasu do czasu mi się tylko przypomina i ciary po mnie przechodzą, ale nie żyję tym. Na szczęście nie, nie zdążyłam w tym czasie wie, założyć rodziny i, i pokrzywdzić moich dzieci, mężów ewentualnych. Po coś wemu założyłam rodzinę. To też różnie bywa bo moje wady charakteru działają i potrzebuję codziennie nad, nad, nad sobą pracować, bo to już nawet bo to już nie chodzi w tym momencie o alkohol, tylko chodzi o to, że, że mój egoizm działa, nie? Moja koncentracja na sobie. Um, moje takie wybuchy złości, nie? Że nie jest po mojemu, powinno być po mojemu i. No ale codziennie staram się, staram się po prostu modlić rano, żeby siła wyższa mną pokierowała przez ten dzień, bo ja się budzę i ja już w głowie mam co ja dzisiaj chcę, nie. Chcę to, czy tamto i to i tamto. Jedzie mi w tej głowie to i tamto. Już się nakręcam, potem siadam, po prostu zaraz klękam na kolana i się dzieje wola twoja. Ja się staram. Przecież są dzieje najlepiej, ale ty mi pokaż, co dziś jest ważne, bo to niekoniecznie jest ważne, co ja tam w głowie sobie wymyśliłam, nie? E, dzisiaj na przykład no, nie za bardzo zrobiłam te rzeczy, które chciałam. Czytam sobie, rano planowałam. E, naszej współlokatorki, córka z rodziną, zjeżdża do kraju, oni są z Rumunii, mamy mąż doprowadza mieszkania, które będą oddawać do ładu. Wyszło tak, że nie za bardzo dzielę z dzieci, trzydziestu. I tak trochę mamy, bo nie robię te rzeczy, które miały się A Tak, kiedy wady nie Nie wiem to No i wracając do tematu, jakby... Te moje wady charakteru zaczęły działać, że. W nie po mojemu, nie po mojemu, nie zrobię tego, co chciałam, swoich sprawnie załatwię, ale, wiecie, to, jak się rano modlę o to, żebym była użyteczność, to nie tylko chodzi o alkoholików. To chyba to całe moje życie w to jest o to, to żeby ja była częścią społeczeństwa, nie? Żebym ja była użyteczna w ogóle dla ludzi, dla, dla tych, którzy potrzebują akurat. Bo potrzebu... potrzebujących jest dużo, nie? To nie tylko są alkoholicy. W tym momencie potrzebującą była ona, nie? ma się dziewczyna gdzie podziać i i jakoś tak czuję, że no taka była moja powinność, że po prostu temu, kto potrzebuje, mam pomóc. I Nie patrzeć, że to ma do mnie potem zwrócić wrócić z tej strony, bo tego też się we wspólnocie uczę, takiej bezinteresowności, nie? Dla mnie to była bardzo nowa sprawa, bez, bezinteresowność. Ja nie ogarniałam w ogóle absolutnie mózgiem moim myśleniem tematu, nie? Po prostu nie funkcjonował mój mózg w stronę bezinteresowności. Tam nie było... Nie było tej, tej, tej takiej funkcji. Dopiero jakby um, tego się staram uczyć, że, żeby nie oczekiwać niczego z powrotem, że samo to, że ja mogę być użyteczna jest dla mnie już prezentem. To już jest jakby dla mnie jakby zwrot, że ja dzisiaj jestem dla mnie użyteczna, nie mogłam się przydać. Bo, wiecie co, w trakcie mojego pizza, i to nawet Um, no, więc jakby um, ja od razu nie trafiłam do wspólnoty anonimowych alkoholików, bo ja jakby nie, nie uważałam, że jestem alkoholiczką. Uważałam, że mam jakieś takie swoje osobiste problemy, które po prostu sobie z nimi nie radzę, dlatego piję. Jak je rozwiążę, specjalista mi w tym pomoże, to mam nadzieję że będzie lepiej. Eee... Przepraszam, trochę zgubiłam wątek co ja o tym w ogóle mówię w tym momencie. Co mi jeszcze zajęło, yy, zanim trafiłam do wspólnoty yy, a bo szczerze mówiąc, anonimowi alkoholicy, to ja słyszałam o takiej koncepcji, ale mnie się wydawało, że to jest dla takich, no przepraszam za sformułowanie, takich obdarstusów żyżynstoka zarośniętych i śmierdzących, nie? a to nie byłam mi ja, bo ja miałam pracę, ja byłam młoda, yy, no po prostu tylko czasami za dużo wypiłam, nie? Więc jakby dla mnie to się jedno z drugim... Nie, jedno z drugiego nic nie miało, nie? Sporo czasu mi zajęło, zanim się w ogóle nazywałam alkoholiczką, jak już chciałam do wspólnoty, bo no, mnie się wydawało, że to jest obelga, nie? Tak jakby mnie od różnych innych epitetów wyzywać, to tak samo nazwać mnie alkoholiczką, co do tej pory widzę, jakby jest takie społeczne przeświadczenie. Nawet w takich czasami, jak programy czasami oglądam typu, dlaczego ty, dlaczego ja, dlaczego on. Wiecie o co mi chodzi. To często jest, często. Może nie często, bo nie wiem, bo często ich nie oglądam, ale spotkałam się z taką sytuacją, że po prostu było użyte po prostu alkoholik jako o, to już nie, to bardzo zły człowiek, na tej zasadzie, nie? Więc yy, nie za bardzo chciałam się tą alkoholicką nazwać, nie? Yy, dopiero jakby jak Um, zaczęłam jakby się dowiadywać o tej że to jest choroba, nie? Że to ja sobie tego... Że to nie że ja jestem złym człowiekiem. Tylko jestem chora, nie? Natomiast um, to mi nie daje prawa do bezkarności, bo ja się mogę z tego leczyć, nie? Mogę się z tego leczyć i w momencie, kiedy mam już świadomość tych swoich wad, Właśnie po piątym kroku, to już teraz tak sobie bezkarnie nie za bardzo mogę ich używać, nie? No bo dopóki jakby mi ten sposób nie pokazał tych moich wad charakteru, no bo ja o nich za bardzo nie wiedziałam. Ja szczerze mówiąc, yy, bardzo miałam o sobie z jednej strony dobre, z drugiej strony złe mniemanie. Takie to było. Dawało mi się, że jestem taka lepsza, z drugiej strony, jak się porównywałam, to często się czułam gorsza. E... Ale zawsze mi się wydawało, że ja mam zawsze dobre intencje, tylko no inni jakoś tego nie umieją docenić <grych> i tak dalej, nie wiem, jakby nie za bardzo sobie zdawałam sprawy, że w ogóle nie, nie przyszło mi do głowy, żeby myśleć, że ja mam jakieś właśnie wady charakteru i, i to w ogóle mi nie przyszło takie rzeczy do głowy, nie? E, nie patrzałam, nie, pa, nie, nie wiem, no to jakby też mój mózg nie ogarniał takich spraw. I dopiero <śmiech> słuchasz Tak, właśnie, więc dopiero jakby um, już jakby trochę o tych wadach charakteru to słyszałam zanim wiadomo, sponsor robiłam ten piąty krok, natomiast sponsor mi bardzo dużo w głowie rozjaśniła, nie? E, spraw. Dlatego tak jak właśnie powiedziałam wcześniej o tym porównaniu z tym koniem, z tymi klapkami, nie? Że nagle po prostu jakaś czasoprzestrzeń się otworzyła i po prostu zaczęłam widzieć więcej, nie? W ogóle innych ludzi. Bo moje myślenie było bardzo ograniczone, na tak jak powiedziałam, jakbym była w takiej bańce i wszystko się kręciło wokół mnie i to nawet teraz sobie zdaję z tego, że nawet nie, nie ma sensu, żebym miała oś, do siebie oto pretensji, nie? Że ojej, jaka ja byłam egoistyczna, bo po prostu no, tak mój mózg działał, nie? To nie była kwestia mojego wyboru. Ja się nie zdecydowałam taka być. To po prostu tak funkcjonowało, ja nie byłam w stanie widzieć inaczej. Dlatego teraz staram się też tak myśleć o ludziach, kiedy zawsze widzę u innych wady charakteru, które tak działają, żeby się na nich tak nie denerwować, bo no, takich mózg funkcjonuje, nie? Bez sensu jest ich o to oskarżać. Tak, tak to u nich działa. Nie? W pewnych kwestiach jesteśmy ograniczeni i dopóki jakby ta otwartość umysłu się jakby nie, nie, nie, nie zdarzy, to to nie jest takie, no, jednowymiarowe, nie? Więc to było takie fajne, że zaczęłam widzieć innych ludzi, yy, sytuacje w bardzo różnym, jakby z, z, z innej strony. I jakby życie się stało takie prostsze, nie? Jeżeli już, wiecie, to jest naprawdę dużo fajniej się zrobiło, kiedy nie chodzi. Wszystko się kręci wokół mnie, jest fajne. Wbrew pozorom. Yy, ciekawsze, nie? Że są też inni ludzie, nie muszę wszystkiego brać do siebie. Także to było takie przyjemne dla mnie uczucie. Znowuż, nieprzyjemne było dla mnie to, jak zauważałam już te swoje wady charakteru i widziałam często, jak ja bardzo nie mam na to wpływu, nie? I tam są już, wiecie, dalsze kroki, szósty siódmy i tak dalej, bo, bo czułam taką bezsilność, nie? Wobec. Wobec no, tego, jaka jestem, nie? Dlatego w tym momencie też musiałam się cofnąć. Co, te kroki po prostu działają razem, nie? I jeden bez drugiego no, nie będzie wulał, i jakby ten trzeci krok mnie wtedy ratował, że nosiła. No, no Bóg, taka jestem, nie? Jakby, taka jestem, bez punkt wyjścia, ale Bóg nie, No nie powiem, że taką stworzył. Bo... No chyba tak, no chyba taką mnie stworzył. Natomiast jeżeli będę każdego dnia się starać być lepszą wersją siebie, zamieniać te wady charakteru na zalety, tak jak tylko potrafię, to, to jest teraz lepiej, nie? Ale powiem wam, że yy, yy, widzę, że ja sama to sobie mogę pikuć, nie? Że jakby to, co się w moim dzieje, w życiu dzieje, nie jest absolutnie jakąkolwiek jakąś moją decyzją i widzi mi się, że jakby nawet właśnie widzenie różnych sytuacji pod różnym względem i reakcje na nie, często sama siebie zaskakuje, widzę, że to ewidentnie to natchnienie nie przychodzi ode mnie, jeżeli ja się rano modlę o to, o coś o to, żeby siła wyższa mną kierowała. Po prostu widzę, że w wielu sytuacjach, tak jak właśnie sponsorkami mówią, musisz zacząć y, się zachowywać inaczej niż do tej pory. Ja nie umiałam tego w głowie ogarnąć, jak inaczej, no ale przecież ja jestem taka, jak ja mam nagle inna być, nie? inaczej się zachowywać. No bo taka, jaka byłam, piłam. Nie? Więc muszę, potrzebuję zmiany, potrzebuję yy, się zmienić, bo inaczej, jeżeli dalej będę robić tak, jak robiłam do tej pory, to będę pić. Będzie mi się chciało pić. I nie rozumiałam absolutnie tego, ale widzę, że po prostu, jeżeli ja te codzienne sugestie wprowadzam w życie najlepiej, jak potrafię, nie nie zawsze na 100%, ale najlepiej, jak na dzień dzisiejszy potrafię, to w takich różnych sytuacjach trudnych yy, ja się zachowuję inaczej niż do tej pory bym się zachowała. Czasem, nie, niekoniecznie zawsze w jakiś fantastyczny i wspaniały, natchniony sposób, ale jakby łagodniej bardzo na wiele rzeczy reaguję, albo zaczynam sytuację widzieć inaczej i, i już nie chcę reagować jak kiedyś, nie? W ogóle nawet nie chcę reagować, nie? Bo reakcja, a jest akcja i reakcja. Eee, Jeden z mi gdzieś powiedział, trzy sekundy się zostaną, zanim coś powiesz zrobisz. Ja tak jak przez sekundę się dzieje, to się dzieje, nie? To po prostu jedziemy z skoks. Ale faktycznie teraz widzę, że tak raz, dwa, trzy i tak pierwsza ja bym zachowała się inaczej, ale po trzech sekundach wiem, że nie, już tam byłam, to już robiłam, to nie działało, nie? To nie prowadziło do niczego dobrego. Lepiej jak z miłością zareaguję i to jest chyba to słowo, którego mi brakowało. Że z miłością mam po prostu. Traktować innych, no i siebie również, nie? Jak najbardziej, żeby, żeby właśnie bez tej złości, bez tej takiej zawiści czy odwetu, tylko jak załagodzić tą sytuację, nie? I widzę, że tak jest mi dużo lepiej. Najtrudniej mi jest w ten sposób reagować w stosunku co do mojego męża, jest mi najbliższy, ale też widzę, że no, on tak, najbardziej, tak naprawdę najbardziej na to zasługuje, bo w końcu z nim zdecydowałam się spędzić moje życie. Więc ym, staram się dla niego też ym, te, reakcje, te reakcje, te zachowania z miłością ym, dawać, bo mam taką lekkość ym, do ludzi dalszych mi niż do tych najbliższych. No ci tam to się dostają zostają to, co takie resztki, że tak powiem, co nie jest zbyt fajne, a ja natomiast widzę to i, i staram się to zmieniać. Bardzo dużo mam dalej pracy nad sobą, mimo tego, że już jestem trochę trzejwa. <śmiech> um, ale mam na to akceptację, nie? Bo kiedyś miałam tak, o ja jak to ciężko, a teraz jakby cieszę się tym, tym, tym każdym dniem, nie? Yy, bywa trudniej, bywa łatwiej. W tym momencie mam dużo pogody ducha. Ale wiem, że tak zawsze nie będzie. Są, są po prostu trudniejsze czasem dni, czasem takie dni kiedy trochę powąpiewam w to wszystko. Ale zawsze po takich ciemnych chmurach przychodzi moment, że widzę po co te ciemne chmury były, nie? Że to też ym, nie chodzi tylko o tą różową chmurkę, że te cięższe momenty też się kształtują nasz charakter, tak? Niech, ja to bym mogła gadać i gadać, ale myślę, że starczy. Posłucham też innych.